Krótce potem nadeszły święta żydowskie, więc Jezus przyszedł do Jerozolimy. Przy bramie owczej w Jerozolimie była sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, to znaczy dom łaski, otoczona pięcioma podcieniami. W podcieniach tych leżało wielu chorych, ociemniałych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy oczekiwali, aż spienią się wody. Co jakiś czas schodził bowiem anioł Pana do sadzawki i wzburzał wodę. Kto więc pierwszy wszedł do sadzawki po wzburzeniu wody, bez względu na rodzaj choroby, powracał do zdrowia. Był tam pewien człowiek, który chorował już od trzydziestu ośmiu lat. Leżącego zobaczył Jezus, poznał, że od dawna choruje i zapytał, czy chcesz być zdrów? Chory odpowiedział, Panie, nie mam nikogo, kto by mnie wrzucił do sadzawki, gdy wody się spienią. Zanim się tam dowlokę, ktoś inny wchodzi przede mną. Jezus rozkazał mu, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I ten człowiek od razu wyzdrowiał, wziął swoje posłanie i zaczął chodzić, a był to dzień sabatu. Dlatego Żydzi powiedzieli do uleczonego Dziś jest sabat, więc nie wolno ci tego nosić. On zaś odpowiedział Ten, co mnie uzdrowił, nakazał mi Weź swoje posłanie i chodź. Zapytali go Kim jest ten człowiek, który rozkazał ci Weź swoje posłanie i chodź. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, bo Jezus oddalił się od zebranego tam tłumu. Potem Jezus spotkał uzdrowionego w świątyni i powiedział mu — Widzisz, wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby nie przytrafiło ci się coś gorszego. Człowiek ten odszedł i powiadomił Żydów, że to Jezus go uzdrowił. Odtąd Żydzi oskarżali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział — jak ojciec mój działa nieustannie, tak i ja działam. Tym bardziej więc Żydzi dążyli, aby go zabić, ponieważ nie tylko naruszał sabat, ale nawet Boga nazywał swoim ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus tak do nich przemówił Syn tylko to może czynić samodzielnie, co widzi, że czyni Ojciec Syn czyni to samo, co Ojciec Ojciec bowiem miłuje Syna, dlatego daje Mu poznać wszystko, co Sam czyni Da Mu poznać jeszcze większe dzieła, tak że będziecie zdumieni Jak Ojciec wzbudza martwych i ożywia ich tak Syn ożywia tych, których chce. Ojciec nikogo nie sądzi, bo całą władzę sądzenia oddał Synowi, żeby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci też Ojca, który go posłał. Zapewniam Was, kto słucha tego, co mówię i wierzy temu, który mnie posłał, ten ma życie wieczne. Nie podlega on osądowi, bo przeszedł ze śmierci do życia. Zapewniam was, zbliża się chwila, a nawet już jest, że umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, co usłyszą, ożyją. Źródłem życia jest wprawdzie Ojciec, ale za Jego sprawą i Syn jest źródłem życia. Oddał Mu też władzę sądzenia – ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się. Nadchodzi chwila, kiedy wszyscy, co spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. Ci, którzy dobrze postępowali, wyjdą z grobów i powstaną do życia. Ci zaś, którzy źle postępowali, powstaną na sąd. Nie mogę samowolnie nic uczynić. Osądzam tak, jak ojciec nakazuje, a mój wyrok jest sprawiedliwy, ponieważ nie działam z własnej woli, lecz z woli tego, który mnie posłał. Jeśli sam sobie byłbym świadkiem, moje zeznanie nie zasługiwałoby na wiarę. Jest jednak ktoś inny, kto o mnie daje świadectwo. Wiem też, że to świadectwo, które on składa o mnie, jest prawdziwe. Potwierdził to Jan, Wobec tych, których posłaliście do Niego Wprawdzie nie trzeba mi potwierdzenia od ludzi Mówię wam jednak o tym dla waszego dobra Jan był jak pochodnia, która płonie i świeci A wy przez pewien czas z radością korzystaliście z tego światła Ja zaś mam mocniejsze dowody niż Jan Bo spełniam, co mi Ojciec przekazał do wykonania te właśnie dzieła, które wykonuję, świadczą, że Ojciec mnie posłał. Również Ten, który mnie posłał, Ojciec, zaświadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście Jego głosu, ani nie widzieliście Jego postaci. Nie przyjęliście też Jego słów, bo nie wierzycie temu, którego posłał Ojciec. Dokładnie badacie Pisma. Sądzicie bowiem, że dzięki Nim macie życie wieczne, te właśnie pisma świadczą o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby otrzymać życie. O uznanie u ludzi nie ubiegam się. Znam was dobrze. Wiem, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem z polecenia mojego Ojca, a jednak nie przyjmujecie mnie. Gdy ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, to go przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy między sobą zabiegacie o uznanie, a nie szukacie uznania u jedynego Boga? Niech się wam nie zdaje, że będę was oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście i mnie. On przecież o mnie pisał. Ale skoro jego pismom nie wierzycie, jakże więc uwierzycie moim słowom?